Nowiny 25. tygodnia 2015 roku przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam wszystkich serdecznie. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam i Krzysztof Machocki. Dzień dobry. Witamy. Wakacje to się już zaczęły, czy nie? Chyba już koniec roku był w szkołach, bo widziałem ładnie. Chyba już się. tak. To matury były. W nadchodzącym tygodniu są ostatnie lekcje i ostatnie dni szkoły. Jeszcze jednak. No tak, bo to w sumie jest dopiero dzisiaj 20 czerwca, więc to jeszcze, jeszcze chyba te trzy dni, cztery w szkole trzeba posiedzieć. Ci, którzy muszą. Ja już nie muszę, na szczęście, ale, ale człowiek się uczy całe życie. Dzisiaj też się paru rzeczy nauczymy, prawdopodobnie. W audycji będziemy mówić o wizycie Lili Tretikow w Polsce i spotkaniu z, z Wikimedianami właśnie. No, nowe, nowe pojęcie będzie nam tutaj zaczynało funkcjonować chyba, nie? Ja no, twierdzę, że ono już funkcjonuje, ale okej. Okay. Będziemy mówić o tym, że nasz kolega Pundit został wybrany do Rady Powierniczej, czyli profesor Jemielniak Dariusz o szyfrowaniu z użyciem HTTPS w Wikipedii, o projekcie Wiki Warszawa i o nowym projekcie, który jest w przygotowaniu dopiero Anioły Wikipedii. Zobaczymy, co się uda dzisiaj ustalić, bo po audycji mamy spotkanie takiej grupy który, inicjatywnej, można tak powiedzieć, która chce z, z tym coś zrobić i, i, i uruchomić taki projekt. Jeszcze zapraszamy, jeszcze się będzie można włączyć. Będzie się można włączyć, bo pewnie zaczniemy gdzieś po, po godzinie 13. No i tutaj spotykamy w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 na żywo w soboty. Najczęściej w tym miejscu ostatnio. Także można tutaj nawet do nas przyjść, jeśli ktoś ma kłopot z edycją albo chce się czegoś nauczyć, to po audycji jesteśmy do dyspozycji, a, a w czasie audycji chętnie będziemy gościć tutaj kogoś, kto, ma, kto chce coś opowiedzieć o tym, co jest interesującego, związanego z całym ruchem Wikimediów. No właśnie, jak to jest z, tym, z tymi wikimedianami? Bo tutaj Lila mówiła właśnie, że spotkała się z wikipedystami i z wikimedianami. Wikimedianie, to co to jest za twór jakiś nowy? No, proszę. <gry> To jest, coraz częściej słyszę na różnych spotkaniach z przedstawicielami innych społeczności niż nasza, to podkreślenie, bo u nas często się zapomina, jednak Wikipedia wiadomo, że jest największa, wszędzie tak jest, natomiast coraz częściej się podkreśla, że wszyscy jesteśmy bardziej Wikimedianami niż Wikipedystami, że jesteśmy częścią większego ruchu niż tylko sama Wikipedia, że nie tylko hasła encyklopedyczne, ale też projekty siostrzane, wiki źródła, wiki słownik i tak dalej. I myślę, że jest to, może to brzmi troszkę jak taki przykry neologizm, ale myślę, że faktycznie jest to pomysł, żeby, żeby nie zgorszy, bo często zapominamy o tych projektach siostrzanych, a one przecież mają też mnóstwo do zaoferowania światu. No bo Wikipedia jest no, tak naprawdę no, tak dużym projektem, chyba że to 99% Wikimediów. No, może Commons jeszcze trochę tam więcej tych procentów zabiera, ale, ale w każdym razie jest kojarzona najbardziej, dlatego się mówi o wikipedystach chyba. Ale nie każdy wikipedysta zajmuje się też czymś innym. To znaczy są wikipedyści, którzy tylko edytują Wikipedię, tylko edytują Wikipedię i tam swoją aktywność główną umieszczają. Natomiast no, rzeczywiście tych projektów jest dużo i, i coraz częściej spotykamy się z ludźmi, którzy nie edytują Wikipedii, ale robią na przykład dużo ciekawych rzeczy w wiki źródłach, w wiki books, w podręcznikach na wiki commons, na commons umieszczając zdjęcia, także jest, jest bardzo dużo tych miejsc aktywności. Myślę, że trzeba też pamiętać o tym, że mm, to jest oczywiście naturalne, że spora <kli> część tej naszej społeczności wikipedy, wikipedyjnej albo wikipedystycznej, czy jakiego przymiotnika użyć, e, to są osoby, które już lata całe nie napisały żadnego nowego artykułu, natomiast robią mnóstwo dobrej roboty albo dla samej Wikipedii, albo dla innych wikimediów od strony technicznej, od strony tego wszystkiego, czego przeciętny czytelnik nie widzi, a jednak ma olbrzymi wpływ. Osoby, które na przykład monitorują ostatnie zmiany, a wcale nie piszą nowych artykułów, technicznie rzecz biorąc przecież nie są encyklopedystami, bo nie tworzą encyklopedii, a jednak ją tworzą. Więc myślę, że określenie Wikimedianie nie obejmuje także i ich no jest to. Rzeczywiście każdy znajdzie coś dla siebie, myślę, w, w tych projektach siostrzanych. No i właśnie, spotkaliśmy się wczoraj w Warszawie z Lilą Tredikow. Ona jest dyrektorem generalnym, tak? zarządzającym, zarządzającym. Wikimedia Foundation. Osoba określona jako jedna z pięciu najbardziej wpływowych na świecie, od bodajże, pamiętam dobrze, tak? To gdzieś tak... Na pewno, w pierwszej, na pewno w pierwszej setce um, Forbes'a najbardziej wpływowych kobiet świata um, w, zesz w zeszłorocznym rankingu bodajże, także um, myślę, że um, zdecydowanie ważna, ważna osoba dla um, całego naszego ruchu, a na pewno ważna już choćby przez sam fakt, że jest, że tak powiem, osobą cokolwiek medialną, no i e, osobą, która na swój sposób może być ambasadorem także i naszej społeczności. Mhm. No miła osoba, spokojna, nie jakaś krzycząca, nie, nie nakrzyczała na nas w każdym razie. Porozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach, które u nas się dzieją, no taka... Grupka Wikimedian spotkała się właśnie w, w restauracji Kameralna w Warszawie na Foksal. Mieliśmy dużo czasu, żeby porozmawiać o różnych zagadnieniach, które nas nurtują, o tym, co się dzieje i, i, i co robi Lila w Warszawie i, i skąd się wziął taki pomysł na, na wizytę. No też się dowiedzieliśmy. Było kilka wywiadów w różnych miejscach też, oprócz Wikiradia. Co było dla mnie dużą niespodzianką i, i zaskoczeniem, że mo mogłem e, też zaprosić Lilę tutaj do studia. Do końca nie było wiadomo, czy to będzie tutaj, czy gdzieś na Trawniku, ale udało się do studia zaprosić Lilę i jest ten wywiad już przygotowywany. On jest tak polsko-angielski, więc trzeba troszeczkę poczekać, trochę cierpliwości. Zwłaszcza, że technicznie tutaj też to troszkę wyszło dziwniej, i więcej trzeba popracować nad tym. E Ale właśnie, gdzie, gdzie jeszcze Lila trafiła? Do jakich mediów? To jest, w ogóle, to jest w ogóle śmieszna historia, bo cała jej wizyta tutaj w Warszawie była przygotowywana cokolwiek na, na wariackich papierach, w związku z czym myśmy się o tym de facto dowiedzieli w piątek już w, w czasie drogi na konferencję w Gdańsku. E, I tak naprawdę od poniedziałku to było, do środy były ciągłe zawirowania w kwestii tego, kogo można zaprosić, kogo nie można zaprosić, e, kiedy Layla fakty faktycznie przyjedzie, jaki, są jej, jaki jest jej kalendarz w Warszawie. No i skutek był taki, że w sumie dwoje dziennikarzy, których udało się na 100% zabukować, musieliśmy w sumie, ja przekładałem ich wywiady z Lailą w sumie 8 razy w ciągu nieco ponad doby, A... Więc nie wszystko, nie wszystko wyszło tak jak, tak, jak chcieliśmy. Było na to naprawdę ekstremalnie mało czasu. Natomiast na pewno w najbliższym czasie albo w Wysokich Obcasach, albo w głównym grzbiecie Gazety Wyborczej ukaże się z nią prawie godzinny wywiad Justyny Sucheckiej, która zresztą, e, e, już abstrahując od wszystkiego, poza tym, że jest dziennikarką, to właśnie w tej chwili siedzi w Katowicach i ocenia zdjęcia z Wiki, lubi Przyrody razem z członkiem jury. Także myślę, że e, na swój sposób została sympatykiem, nie, nie, mhm. zupełnie nie mając doświadczenia, jeśli chodzi o Wikimedia. No fajnie, czyli spodziewajmy się niedługo w mediach tych ogólnodostępnych jakichś informacji. Ehm, oprócz tego e, to spotkanie to jest taka część jej e, wizyt w różnych miejscach e, i spotkania ze społecznościami. Ale e, tak mi się wydaje, że poza tym towarzyskim charakterem tej wizyty, no to na takiego roboczego charakteru chyba nie miała w ogóle. Nieprawda, ponieważ wczoraj o godzinie 9 rano spotkaliśmy się wspólnie razem z profesorem Jemielniakiem, czyli naszym starym dobrym znajomym punditem oraz z Lailą Tretigo. Spotkaliśmy się z panią podsekretarz w Ministerstwie Edukacji, odpowiedzialną za między innymi kontakty z zagranicą. I przedyskutowaliśmy parę spraw, myślę, kluczowych z perspektywy naszej tutaj działalności. Z jednej strony możliwości wyjścia ze szkoleniem z Wikimediów do nauczycieli, czyli żebyśmy mieli szansę nowych nauczycieli albo tych, którzy się doszkalają, żebyśmy mieli szansę ich przeszkolić z tego, jak działa Wikipedia. Co myślę jest bardzo ważne z perspektywy tej, że bardzo często słyszymy o tym, że nauczyciele zniechęcają do Wikipedii, chociaż ich zupełnie nie znają. Albo sami z niej korzystają po cichu, ale na wszelki wypadek mówią, nie korzystajcie z Wikipedii, bo to samo zło. E, druga sprawa, to przedyskutowaliśmy też... <coughs> sprawę otwartych podręczników, które początkowo miały być otwarte, nie wiem, czy pamiętacie, konkurs Wikilubie Podręczniki na przykład, a potem się nagle okazuje, że jednak te podręczniki mają zawierać zdjęcia, które zupełnie nie są otwarte i nagle się okazuje, że piękna idea, że każdy będzie mógł sobie w domu wydrukować podręcznik albo wgrać go sobie na swojego, na swój tablet czy na swoją komórkę i z niego korzystać, nagle się okazuje, że te podręczniki jednak mają być częściowo zamknięte, a częściowo zamknięte to znaczy w całości zamknięte, więc o tym też rozmawialiśmy. Oczywiście na efekty tej, tej, tych rozmów przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Wiemy, że młyny ministerialne mielą powoli, ale to było, ku mojemu zdziwieniu, było bardzo owocne spotkanie. Mam nadzieję, że coś z niego fajnego wyniknie. No to rzeczywiście to ciekawe, bo ym, w ogóle e-podręczniki to jest, y, zaczyna być problem i ten problem się tak ujawni, myślę, jak jakaś taka bomba ym, internetowa w, gdzieś pod koniec sierpnia. Bo jeszcze dużo jest do zrobienia ze podręcznikami. One powinny wszystkie być uruchomione już od września. To, o czym mówiłeś, ten, ten problem z, ze zdjęciem, to nie wynika z tego, że tych zdjęć nie ma często. Na przykład e, ktoś tam rozpaczliwie, jakiś wydawca czy uniwersytet szukał e, ilustracji bliźniaków i, i, i nie mógł znaleźć na wolnych licencjach i, i nie wiedział, co z tym zrobić, podczas gdy na Commons jest no, cała masa takich zdjęć e, bliźniąt, jednojajowych, tam chodziło do, konkretnie o takie bliźnięta. No także e, ten przepływ informacji i, no, i jednak niedostosowanie tych instytucji, które wzięły się za e podręcznik do rynku wydawniczego, bo to rynek wydawniczy to nie jest tylko papier i, i, i, i drukarnie i, i dystrybucja, tylko to jest również skład i odpowiednie no, tworzenie treści tak, żeby one były czytelne, zrozumiałe I, i, i to jest główne zadanie wydawców. No, no ale tutaj wydawcami stali się różne, różne podmioty się stały i no i będą z tym chyba problemy. No ale dobrze, ale właśnie, no to my, my uczestniczyliśmy akurat w takiej przyjacielskiej, rozumiem, atmosferze w spotkaniu takim towarzyskim, ale było też kilka takich spotkań ważniejszych y, na, na szczeblu ministra. No to zawsze każde zaznaczenie tego, że, że to jest ważne i takie podkreślenie i, i pokazanie, co możemy dać od siebie, znaczy z czego już można skorzystać, a nie co możemy dać, co już my daliśmy właściwie, tylko, że warto to wykorzystać. Myślę, że jest jeszcze jedno spotkanie, o którym warto wspomnieć, bo Laila była tutaj w ogóle gościem um, jakiejś konferencji na temat zarządzania organizowanej przez uczelnię koźmińskiego i uczestniczyła tam między innymi w, w konferencji, na której była głównym gościem, w panelu, w którym była głównym mówcą, gdzie miała okazję pokazać Wikipedię od strony zarządzania całą społecznością i zarządzania wszystkimi projektami dookoła, tak, to jest oczywiście spore wyzwanie w momencie, kiedy sam ruch zupełnie nie jest w żaden sposób połączony od strony merytorycznej z fundacją, natomiast fundacja ma za zadanie wspierać ten ruch, który ma milion głów. Natomiast miała też okazję spotka spotkać się z rektorem uczelni, z profesorami, pogadać i Nigdy nie wiemy, które z tych spotkań może kiedyś zaowocować tym, że będziemy mieli jakiegoś sympatyka, o którym nawet nie wiemy, a który jest profesorem uczelnianym i e, zacznie wykorzystywać Wikipedię do swoich celów, a my na tym możemy tylko zyskać. Mhm. No, może posłuchajmy, bo y, też poprosiliśmy, no właśnie, Laila, Lila, Myślę, że każda wersja jest poprawna, bo Laila z amerykańska albo Lila z Polska do chyba 18 roku życia mieszkała w Związku Radzieckim, skąd 16. pochodzi. Mhm. Tak, w związku z czym e, myślę, że nie przywiązuje się specjalnie do formy czytania jej imienia. W ogóle to jest Lilia Tritiakowa, zdaje się także to, no mhm. tak, ale ona no, no, od 16 roku życia jest w Stanach, no to już raczej używa tego nazwiska zangielszczonego z bardziej. Posłuchajmy, w takim razie w oryginale e, tego, co y, nam powiedziała, Czy, gdzie ja to mam tutaj zaraz. A tutaj mam linka. To chyba będzie łatwiej. Tak, kliknąć jeszcze raz. Hmm, ale nic nie słychać. Aha, bo jeszcze raz, sekundę hi everybody uh, it's really great to be here in Warsaw today and I'm really excited uh, to meet uh, a lot of Wikipedians and Wikimedians uh, this morning um, I travel uh, around the world and I um, I focus uh, those visits on uh, understanding and supporting wikimedians and in, and uh, in different cultures different languages and and the bringing the foundation closer to every Wikipedian around the world and bringing every every Wikipedian around the world closer to each other, um, not just online, on Wikipedia, but uh, in the uh, in, uh, everyday world. So I hope that um, with, uh, with every day that we do this, uh, we come closer as a community, uh, as organizations, and as, and as volunteers. Um, and I'm very grateful uh, to be here today. Thank mm. you. My też dziękujemy za tą wizytę. Bardzo się cieszymy, że e, był czas na to, żeby się spotkać i z nami i tutaj w studiu też e, przeprowadzić wywiad. E, oczywiście, w notatkach znajdziecie link do tego nagrania, które zostało umieszczone na Commons, a później też na YouTubie. E, także zapraszam. E, no, kolejna wiadomość. Wiadomość roku, jak się już mówi. E, Profesor Dariusz Jemielniak, czyli Pundit, został wybrany do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia Foundation, bo to się nie odmienia na polski chyba, znaczy nie, nie mówi się po polsku tej nazwy, ale to jest Fundacja Wikimedia, w każdym razie, która zarządza również Wikipedią. Dużo artykułów się pojawiło w prasie na ten temat. Jeden z nich to właśnie artykuł w Gazecie Wyborczej, który ma bardzo ciekawy tytuł. Nie każdy musi mieć hasło w Wikipedii. Ja myślę, że, ja myślę, że to jest świetna okazja i faktycznie udało się ją wykorzystać. Częściowo dzięki także współpracy z uczelnią, na której profesor Jemielniak jest wykładowcą. Żeby wyjść do mediów i trochę więcej opowiedzieć o nas, bo pamiętajmy, że tak naprawdę jesteśmy, my jako Wikipedia, jesteśmy w krajobrazie na tyle długo, że ludzie uważają nas za, za stały element krajobrazu, niekoniecznie wiedząc tak naprawdę, z czym się ta Wikipedia je. No i nagle przychodzi ktoś, wikipedysta ze strony, z której przeciętny zjadacz chleba zupełnie się nie spodziewa. Nagle się okazuje, że profesor uniwersytecki, e, przepraszam za wyrażenie, celebryta, tak, jeden z najmłodszych profesorów belwederskich, e, jakich mamy w kraju, e, bardzo ciekawa postać i nagle się okazuje, że on jest wikipedystą. Jeszcze w dodatku jest w stanie ciekawie o tym opowiedzieć, także myślę, że to się udało e, osiągnąć. Kilkadziesiąt tekstów e, prasowych, e, kilkanaście audycji radiowych, kilka stacji telewizyjnych podłapało temat. Często przekręcając podstawowe fakty, ale omówmy się, od czegoś trzeba zacząć. No tak, ale właśnie fajnie, że Darek to zrobił tak, że, że każdy właściwie ten tytuł staje się bardzo taki kontrowersyjny i daje dużo do myślenia. Na przykład, nie zależy nam na prawdzie. To był gdzieś tytuł jakiegoś wywiadu. I rzeczywiście nam bardziej zależy na źródłach i na tym, żeby powołać się na coś, co było opublikowane, a prawda jest... No tutaj dla nas nie jest celem w każdym razie. Wprost zas w zasadach mamy wpisane tak, że mm -hmm. nieprawne absolutnie nas interesuje. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że Ziemia jest płaska, prawda? <grym> można to tak, można parę źródeł podać, <grym> to jest jedna rzecz. Druga, że no właśnie nie każdy musi mieć hasło, Chociaż każdy może sobie stworzyć przecież własną Wikipedię, znaczy taki, takie hasło może stworzyć w brudnopisie i czekać, aż dostanie jakieś <gry> nagrody i stanie się encyklopedyczny. Czemu nie? Chociaż ta, ten wywiad też był trochę kontrowersyjny dla mnie, bo tam w tym wywiadzie padło takie stwierdzenie, że nie każde głośne nazwisko powinno y, mhm. być zaraz w artykule. Wydaje mi się, że jeżeli nazwisko już jest głośne, to już jakaś przesłanka do mhm. tego, żeby to był artykuł, jest. Więc tutaj... Ja może te, tak robiąc krok wstecz, to ja się w ogóle bardzo cieszę, że e, m, Pundit w większości tych wywiadów poruszał e, tematy, z którymi ja się stykam jako rzecznik stowarzyszenia i na swój sposób jedna z m, pewnie bardziej widocznych twarzy Wikipedii, bo Wikipedia ma pewnie milion twarzy, ale niektóre mają też numer telefonu, co, co dla mediów ma znaczenie. E, poruszył wiele tematów, z którymi ja się stykam na co dzień e, i wiele tych zarzutów, które wynikają właśnie z niezrozumienia, tak? E, co jest encyklopedyczne, a co nie jest ency, e, co jest weryfikowalną wiedzą, a co jest e, prawdą absolutną, ale w żaden sposób absolutnie nieweryfikowalną i tak dalej. E, wiele z tych zarzutów wobec Wikipedii tak naprawdę wynika z ich niezrozumienia i bardzo się cieszę, że my jako ruch tak naprawdę mieliśmy możliwość opowiedzenia o tym w mediach. E, I miejmy nadzieję, że to zainteresowanie nami uda się troszkę podtrzymać. Między innymi dzięki wizycie Laili, między innymi dzięki kolejnym naszym inicjatywom. No jeszcze jeden mit, postaram się tutaj obalić, że nie jesteśmy demokracją, tak, że nie postępujemy zgodnie z zasadami demokracji. To znaczy, to nie jest mit. No, no mit, mit, że tak, Ogólnie się uważa, że demokratycznie tutaj wybieramy, głosujemy i tak dalej. To tak, to decydujemy, nicu... co jest prawdą demokratycznym, w demokratycznym głosowaniu. Zbieramy <głos》. kreski przed Sejmem i uznajemy, że ktoś tam był albo nie był kimś tam. Tak? No i, i tak i decydujemy, kto jest encyklopedyczny, a kto nie. <głos》> na przykład... No, takie, takie plotki no, krążą, to, to jest ogólnie rozpowszechnione, a wystarczy, no, wydaje się, że wystarczy, to jednak wymaga trochę zachodu, żeby zapoznać się z zasadami Wikipedii, to nie jest takie łatwe wcale. Tak naprawdę i wystarczy moim zdaniem, ja zawsze to powtarzam na wszystkich szkoleniach, że najważniejsze, mamy pięć filarów, z którymi można się zapoznać w 10 minut, a najważniejszy z nich jest piąty, nie ma sztywnych reguł. Tak naprawdę jeśli ma się zdrowy rozsądek i w głowie e, jakąś taką chęć rozwijania tego projektu i w dobrej wierze, w do, z dobrą wolą, to całą resztę da się jakoś wyszlifować. Lepiej jest prosić o wybaczenie, niż prosić o pozwolenie. No, Ważniejsze jest, żeby ludzie klikali, edytuj, a nawet jeśli coś im nie wyjdzie z formatowaniem, mój Boże, po to jesteśmy doświadczonymi wikipedystami, żeby im w tym pomóc. No to jest źródło rozwoju niewątpliwie, właśnie uwolnienie mm, inwencji i, i wskazanie, że można coś takiego zrobić, Trzeba potem tylko przekonać społeczność. Tak, to gdzieś w którymś z tych artykułów teraz było właśnie w nagłówku, że źródłem rozwoju Wikipedii jest konflikt, czy jakoś tak z, z pamięci cytuję. <grym> No, wszędzie to jest inspirujące, niewątpliwie. Kolejny temat to szyfrowanie z użyciem HTTPS, które niedługo wejdzie do oglądania stron internetowych Wikipedii. Do tej pory to był normalny HTTP, nieszyfrowany, szyfrowany, czyli Czyli co, tak naprawdę? Można było podejrzeć, co kto ogląda, rozumiem, czy, czy nie, nie za bardzo rozumiem, co, co to szyfrowanie daje. Znaczy, mi się wydawało, że już jakiś czas temu coś podobnego wchodziło, ale może to był jakiś węższy zakres, e. bo ja korzystam standardowo z tego, z tego e. sposobu, ale, ale, więc zdziwiony jestem, że to jest jakaś nowość. Z tego, co się orientuję, ja też nie jestem zupełnie w żaden sposób technicznie zaawansowany, w związku z czym, nie jestem pewien, natomiast z tego co pamiętam, to chodziło o to, że w tej chwili wszystkie strony, wszystkich Wikimediów będą domyślnie używały HTTPS. Do tej pory to było zależne, podejrzewam, od ustawień poszczególnych stron. W związku z czym wydaje mi się, że Polska Wikipedia już wcześniej przeszła tę, tę drogę, natomiast nie jestem pewien, czy wszystkie 287, czy ile ich tam w tej chwili jest. I że to, to tak naprawdę jest ten, ta zmiana. No i z punktu widzenia użytkowników to chyba tylko taka informacja techniczna, która nie ma specjalnie znaczenia. Nie trzeba się będzie logować koniecznie, żeby coś tam obejrzeć. Po prostu będzie zaszyfrowane to, to połączenie, żeby nikt nie mógł chyba z zewnątrz zobaczyć, jak, w jaki sposób poruszamy się po stronach. To taki krótki temat, właściwie techniczny. Kolejna rzecz to WIKI Warszawa. Projekt, który ruszył już jakiś czas temu, odbyło się już kilka, jedno spotkanie, miały być dwa, ale odbyło się jedno, no i jeszcze są planowane kolejne. Krzysiek tutaj koordynuje, zdaje się, czy, czy bierze udział w tym projekcie. Opowiedz nam, skąd się wziął projekt WIKI Warszawa? On się wziął z dwóch, z dwóch spraw i z przypadku zupełnego. Najpierw przypadek, przypadek był taki, że zaraz na początku, chyba jeszcze w październiku zeszłego roku zgłosiła się do mnie jedna ze szkół w Warszawie z prośbą o przeprowadzenie szkolenia z angielskiej Wikipedii dla uczniów liceum z maturą międzynarodową, po angielsku. I ja taki warsztat dla nich, nam, cykl warsztatów przeprowadziłem. E, oni w tej chwili pracują nad rozmaitymi esejami w oparciu o technologię MediaWiki, natomiast chyba ostatecznie tworzą własną wiki, a nie, a nie angielską, więc niestety żadnych sukcesów można by pomyśleć. Natomiast e, jedna z ich nauczycielek sobie zapisała mój numer telefonu i e, po jakimś czasie wystąpiła z e, projektem do Miasta Stołecznego Warszawy o dofinansowanie cyklu warsztatów dla e, młodzieży licealnej wraz z nauczycielami, których można by przeszkolić zarówno z wolnych licencji, z otwartej dostępności, z tego, co można, tak mówiąc językiem licealisty, co można, a czego nie można na, udostępnić na Facebooku, co jest dziełem, a co nie jest dziełem, jak i z Wikipedii, nie tylko z tego, jak korzystać z Wikipedii, ale też jak współtworzyć Wikipedię, bo, bo oboje święcie wierzymy, jak się okazało, że to jest genialne narzędzie edukacyjne, z którym tak naprawdę w Polsce mamy pewien problem. Jak się spojrzę na stronę projektów szkolnych i akademickich, to one kuleją przez to, że zazwyczaj to są inicjatywy oddolne. Jak dotąd jeszcze nie było w ostatnim czasie, z tego co pamiętam, takich inicjatyw zaplanowanych z góry jako projekt na tę samą skalę, w jakiej robi to na przykład wiki na angielskiej wikipedii i bardzo byśmy chcieli to zmienić. I w końcu udało się stworzyć projekt Wiki Warszawa, czyli taki Mam nadzieję, że ja jaskółkę. Projekt zakłada, że będziemy mieli e, cykl kilku warsztatów, na tyle mamy w tej chwili budżet, jeśli chodzi o i wsparcie e, Domu Spotkań z Historią Warszawskiego, gdzie to się odbywa, e, gdzie będziemy mieli okazję najpierw przeszkodzi, przeszkolić licealistów i ich nauczycieli, to bardzo gorąco podkreślam, bo chodzi o to, żeby nauczyciele też chcieli wykorzystywać Wikipedię normalnie w codziennej pracy edukacyjnej, a następnie z nimi się, po pierwsze, kontaktować przez całe wakacje, zadając tym, którzy będą chcieli prace domowe, zadając, tutaj macie samouczek, przejdźcie go, tutaj macie stronę taką i taką, przeczytajcie ją i zadając jednocześnie, tworząc coś w rodzaju konkursu na najciekawsze, najfajniejsze hasło, będą tam w sumie symboliczne nagrody, ale jednak, Eee, najlepiej dopracowane od strony formalnej, od strony przepisów, a następnie będziemy mieli szansę z, z tymi samymi ludźmi spotkać się po wakacjach, żeby zrobić wspólnie ewaluację i już wtedy pełnoprawny maraton edycyjny. Także będzie z nimi kontakt, będzie z nimi, będzie możliwość monitorowania ich e, postępów, przynajmniej tych, którzy będą chcieli cokolwiek od siebie dać, no bo wiadomo, że są wakacje, tak, i zmusić licealistę do tego, żeby cokolwiek robił, co mu pachnie pracą domową przez wakacje, będzie trudno, ale myślę, że i wśród nich znajdą się chętni. I jak dotąd był się jeden warsztat, e, pierwszy, na którym mieliśmy klęskę urodzaju, bo planowaliśmy, że przyjdzie gdzieś tak około 30 osób, że przyjdzie kilku nauczycieli z niewielkimi grupkami. Okazało się, że jednak w realiach Polskiej Szkoły Publicznej oznacza to, że albo wychodzi cała klasa, albo nie wychodzi nikt, w związku z czym e, przyszły de facto dwie całe klasy z e, publicznych szkół oraz kilka pojedynczych osób jeszcze ze szkół społecznych. E, I w sumie było około 60 uczestników plus nauczyciele. Na co nie byliśmy przygotowani i okazało się, że dom spotkań z historią, a raczej ich router również nie był przygotowany, więc mieliśmy trochę kwestii technicznych i problemów, natomiast myślę, że warsztat udał się znakomicie, udało nam się zebrać po pierwsze mnóstwo maili do ludzi i mnóstwo kontu użytkownika, z którymi będziemy się mogli później kontaktować. Marek Mazurkiewicz obecny w studiu bardzo nam pomógł, bo gdy się okazało raptem na kilka dni przed czasem, że mamy mnóstwo ludzi na ten pierwszy termin, to widmo klęski zajrzało nam w oczy, że zabraknie po prostu zwyczajnie rąk do pracy. Natomiast myślę, że, myślę, że udało się znakomicie i w związku z tym, że wszyscy zapisali się na pierwszy termin, to drugi warsztat dla kolejnych grup przenieśliśmy już na po wakacjach. Natomiast ja myślę o tym projekcie jako pierwszym z cyklu i pierwszym z wielu. Miejmy nadzieję, że tutaj doświadczenia zdobyte przy jego okazji uda się wykorzystać w przyszłości. Mi też się tam bardzo podobało. Byłem co prawda tylko na chwilę w tej takiej części technicznej, w sensie jak się ludzie rozsiadali, wybierali tematy. I czy mamy w planach, żeby na tych kolejnych edycjach faktycznie zrobić tak, żeby przyszły te osoby, które chcą się dalej w tym kierunku jakoś rozwijać, zadziałać coś? bo wydaje mi się, że część osób faktycznie nie była specjalnie tym wątkiem zainteresowana i trochę i dla nich i dla nas trochę bez sensu, żeby, żeby się męczyli. E, taka była początkowo nasza idea, zarówno Monika Kobla, która jest nauczycielką w tym liceum z maturą międzynarodową, jak i ja, który się wywodzę powiedzmy z tego samego zespołu szkół, mimo wszystko społecznych, e, mieliśmy troszkę, troszkę mylne wyobrażenie o tym, co się da, czego się nie da w zetknięciu ze szkołą publiczną idealnie oczywiście by było, gdyby to przychodził nauczyciel razem ze swoją grupą fakultatywną. Natomiast nie jestem pewien, czy to jest po prostu fizycznie, technicznie wykonalne, żeby nauczyciel w rozmowie z własnym dyrektorem był w stanie wymóc na nim, że wychodzi tylko z częścią grupy, a resztę rozpuszcza do domu. W związku z czym a to wszystko się musi jakoś tam mieścić w planach. Także nie jestem pewien, czy to, czy to jest wykonalne. Natomiast już rozmawiamy z kilkoma szkołami, które nie mają na przykład możliwości wyjścia z klasą, natomiast bardzo chętnie by nas przyjęły jako szkoleniowcy, choćby tydzień w tydzień przez jakiś okres, żebyśmy przeprowadzili takie warsztaty tylko dla ich uczniów i tylko dla tych, którzy faktycznie chcą. Co myślę też może dawać ciekawe efekty, natomiast nie mieści się w obrębie tego projektu, który jak wspomniałem jest dofinansowany przez miasto stołeczne Warszawa, więc oni oczekują, że tak powiem, wypełnienia konkretnego harmonogramu i wypełnienia konkretnych scenariuszy, które wcześniej sobie założyliśmy. W związku z czym nie jestem pewien, że to się zmieści już w obrębie samego projektu WIKI Warszawa, natomiast na pewno coś fajnego z tego wyniknie, niezależnie od tego pod jakim szyldem. Bardzo ciekawe, następne spotkanie 9, 6 października, tak? E, tak. Czy 9? Bo oryginalnie zakładaliśmy, że to będą dwa równoległe cykle, spotka dwa spotkania przed wakacjami dla dwóch różnych grup i dwa spotkania po wakacjach dla dwóch różnych grup. Teraz musimy, podejrzewam, ustawić nieco nowy harmonogram, natomiast terminy są stałe. I oczywiście link w notatkach do naszej audycji prowadzi do... Strony tego projektu, która, która jeszcze chyba ten projekt nie ma swojej, jakiejś subdomeny czy, czy jakiegoś łatwego adresu? E, ma swój łatwy adres www.wikik warszawa. To z poziomu Wikipedii. To z poziomu Wikipedii. Jeżeli któryś z wikipedystów by się chciał za, zaangażować, to myślę, że też byłoby miejsce, tak? Bo nas dwóch to jest zdecydowanie za mało. Ta, ja też nie jestem w stanie zagwarantować, że akurat w tych terminach będę mógł być, więc jeżeli ktoś będzie miał czas, to bardzo zapraszamy. I e, jeżeli ktoś e, słucha nas, jakiś licealista z liceum, do którego nie udało nam się dotrzeć z zaproszeniem, to też serdecznie zapraszamy, bo tak jak wspominałem, było kilku pojedynczych uczniów z różnych szkół, do których nam się udało dotrzeć, gdzie jest pełna dowolność tego, gdzie, gdzie, ktoś się udziela i z nimi już jestem w kontakcie. Sami się do mnie odezwali, że bardzo im się podobało, że bardzo by chcieli od razu kolejne zadania, tak? Dalej więcej, byle szybciej. Mhm. Także jeśli słuchacie, jeśli tam gdzieś jesteście, to serdecznie zapraszam. Zapraszamy. Karowa 20, to spotkański z historią, to w samym centrum Warszawy, także dosyć łatwo dojechać, dotrzeć. Sala jest bardzo sympatyczna i ładna, przejrzysta. Bardzo fajnie się tam, już parę spotkań tam się odbyło, związanych z, z ruchem Wikipedia też, z Wikimedia. E, kolejna rzecz, o której powiemy, to Anioły Wikipedii, projekt w przygotowaniu. To ten projekt urodził, znaczy pomysł na projekt właściwie na razie, e, powstał podczas konferencji Wikimedia Polska 2015, która odbyła się w zeszłym tygodniu w Gdańsku. Po prezentacji Tomasza Ganicza, naszego prezesa, na temat siedmiu grzechów głównych wikipedystów, czy w Wikipedii, prezentacja jest bardzo ciekawa i kontrowersyjna, bo już wzbudziła wiele sprzeciwów na przykład. I warto ją obejrzeć na slajdach i jednocześnie słuchać tego, co mówi polimerek, ponieważ no, sam tekst, właśnie tutaj, tutaj następuje coś, co następuje również w Wikipedii w takim kontakcie pisanym. Jeśli rozmawiamy ze sobą e, twarzą w twarz, to komunikujemy się, no nie, no nie powiem w pełni, ale no, właściwie w 99 Widzimy mimikę, twarzy, gesty, e, e, nastrój tej osoby, z którą rozmawiamy. I jest to naprawdę przekaz znacznie, znacznie bogatszy niż ten przekaz tylko słowny, czyli tekstowy na przykład. I, i tutaj stąd się biorą e, e, różne problemy, bo jeśli ktoś pisze e, surowe słowa, takie pozbawione, no one są pozbawione emocji, no nie da się, żeby, no można dodać emotikonki jakieś, ale to właśnie stąd się biorą większość problemów. Jeśli rozmawiamy z kimś, to, to od razu widzimy, jakie ma nastawienie i też się odpowiednio do tego nastawiamy. I tak samo było z tą prezentacją, jak zaczęliśmy się na nią powoływać, w kawiarence uruchomiliśmy taki, taką dyskusję na temat tego projektu, no to ktoś od razu powiedział, że ta prezentacja to jest taka i siaka, ale nie słuchał. Dopiero jak posłuchał, no to, to prawdopodobnie usłyszał też intencje osoby, no, czy polimerka, który, który, mówił o tym, o tym projekcie. I to już, już jak gdyby wchodzi na, na inny, na inny poziom. I stąd właśnie wziął się pomysł również na Anioły Wikipedii, bo no, Ludzie, którzy poszukują szybkiej odpowiedzi na proste pytanie potrzebują też szybkiego kontaktu. Szybki kontakt poprzez strony dyskusji, szczególnie dla nowicjuszy, no, nie jest zagadnieniem łatwym. Natomiast każdy ma telefon. Telefoniczne rozmowy są w tej chwili bardzo tanie w porównaniu z tym, co było jeszcze jakiś czas temu. I łatwiej jest chwycić za telefon i po prostu zapytać, co mam zrobić, jak mam tutaj konkretny problem rozwiązać to myślę, że taki, umożliwienie takiego kontaktu spowoduje nie tylko to, że wszyscy będą dzwonić i teraz pytać się, tylko też spowoduje zastanowienie się tej osoby, która ma zadzwonić, że no dobra, zadzwonię, ale o co mam zapytać? No to może najpierw zobaczę na stronach, czy tam nie ma już tego rozwiązania. Może myślę, że to zadziała w obie strony. To znaczy nie tylko, że my poprzez to działanie rozładujemy jakiś Problem, ale też spowoduje po stronie tych osób, które chcą się skontaktować, jakieś dalsze działania. No, w ogóle cały projekt już opisuję w brudnopisie. Nota w notatkach jest link do tego, do tego opisu. I dzisiaj po audycji nowiny Wikiradia będziemy rozmawiać na ten temat tak bardziej szczegółowo rozpisując, na czym to ma polegać, no bo to przede wszystkim nie ma polegać na tym, że mamy zastąpić przewodników na przykład, albo wyręczyć administratorów w wysyłaniu witajek tak zwanych, czyli powitań dla nowych użytkowników. To może każdy zrobić tak naprawdę, czyli każdy może wysłać taką, takie powitanie i każdy może napisać od siebie takie powitanie. Z tym, że to jest przy stu takich czynnościach w tygodniu, no to już nie jest takie łatwe, żeby do każdego oddzielnie napisać i zainteresować się tą osobą nową, która przyszła, tak nie za bardzo wiadomo na jej temat cokolwiek. Także tak, takie problemy będziemy próbować yy, zastanowić się, czy to się da i jak, jak, jak do tego podejść. Także zapraszamy. Też spotkanie mamy w, tutaj w studiu, i na żywo można się połączyć przez Hangouta z nami, także zapraszam. Być może w przyszłych tygodniach też będą takie spotkania, to zobaczymy, ustalimy, jak, jak będziemy działać. No to, to tyle o Aniołach Wikipedii. Chyba, że chcecie coś dodać? Ja może tylko jedną rzecz. że e, Dla mnie motywacją, żeby faktycznie się w coś takiego zaangażować jest e, to, że bardzo często podczas szkoleń, które, które prowadzę, e, spotykam się z osobami, które już wcześniej miały e, kontakt z Wikipedią, próbowały edytować Wikipedię, redagować jej hasło albo tworzyć nowe e, i odbyły się od ściany czegoś, co określają jako e, nieprzyjazne zachowanie. I parę osób takich właśnie sprawdziłem, jaka była ich historia edycji. Jak zwał się, że on, oni dostawali standardową witajkę, a następnie następnie standardowe komunikaty od adminów monitorujących ostatnie zmiany. E przy czym te standardowe komunikaty mają oschły wydźwięk. My tego nie zauważamy, bo traktujemy je po prostu jako komunikat techniczny, tak? Brakuje źródeł, dodaj źródła, brakuje czegoś tam, dodaj coś tam. Natomiast osoba spoza społeczności traktuje je jako nie tylko atak na swoje dzieło, które tutaj w pocie czoła wypiściła, ale też atak osobisty, wycieczkę osobistą. Traktują je jako taką ścianę niechęci wobec kogoś, kto przychodzi z zewnątrz, nie jest częścią naszego elitarnego klubu i my go już na wstępie nie lubimy, co oczywiście nie jest prawdą, to najczęściej wynika z zabiegania, z zalatania, z e, jednocześnie z braku, z braku myślenia o, o, o naszych komunikatach systemowych, niejako w kategorii wychodzenia na zewnątrz projektu. Natomiast to ma e, jasne przełożenie i bezpośrednie przełożenie na to, jak wielu nas jest. A im więcej jest wikipedystów, tym lepiej dla Wikipedii, więc powinniśmy coś z tym zrobić. No zdecydowanie. I będziemy próbować. I ostatni temat to konferencja Wikimedia Polska, która odbyła się tydzień temu. No, już dużo mówiliśmy o, o, tym, o tym wydarzeniu. Można już wszystkiego posłuchać, prawda? Tak, wszystkie oczywiście. nagrania są już dostępne. 19, nawet? Nagrań. Na commons. Na są, commons, tak. Tak. E, tak, bo jest jedno powitanie plus 18 wykładów. E, na początek jest powitanie. Jest, jest strona konferencje.wikiradio.org tam można odszukać podcasty, ale też na commons można znaleźć i bezpośrednio na stronie konferencji też można kliknąć w multimedia i tam są na commons nagrania. Jakby dostępne. ktoś chciał na commons też opisać jakoś te nagrania bardziej dokładnie, co tam jest w konkretnym, tak? to też myślę, że warto zachęcić. No właśnie, bo tak myślałem o tym, jak opowiadałeś o tej młodzieży, że przychodzi ci cała klasa i no powiedzmy jedna, dwie osoby rzeczywiście są zainteresowane i chciałyby coś więcej zrobić, a pozostali tak nie za bardzo, to myślałem, że można im dać konkretne zadanie do zrobienia. Tym, tym wsz znaczy wszystkim uczniom, dać proste zadanie do zrobienia. Niech to zrobią, po prostu zobaczą, jak to działa, i będą też mieli poczucie, że coś fajnego zrobili, że coś wzbogacili jakoś ten, ten, ten nasz wspólny projekt. A to może być proste zadanie, bardzo, czyli na przykład, nie wiem, no, korekta jakiegoś nowego artykułu, prawda? Jakieś takie rzeczy, które, które każdy może zrobić. Ja bardzo często korzystam z materiałów, które Wikied zebrało od szkoleniowców na całym świecie i niedawno nawet na ich stronie okazał się fajny tekst o tym, że do niedawna jeszcze w ogóle odradzali organizację spotkań z Wikipedią dla 100 osób i więcej, bo tego się nie da przeprowadzić. Gdy prowadzimy taki klasyczny warsztat, to nie ma sensu, tak? Natomiast niedawno przeprowadzili cykl warsztatów dla 120-130 kobiet w ramach jakiegoś tam... Jak jakiejś tam konferencji czy czegoś takiego. I yy, yy, zadawali zadania w zespołach, albo zadawali zadania nie pisania haseł, tylko na przykład yy, opisania, co w haśle można by poprawić i za pomocą jakiej literatury. Czyli przygotowywali materiały dla kogoś innego, kto później mógłby to poprawić, mhm, ale yy. i to jest łatwiej przeprowadzić nawet w olbrzymiej grupie. Także tych zadań, które można yy, pokazać młodym ludziom, i jeszcze w dodatku, żeby oni sami widzieli, że to jest fajne, że Wiki jest sexy, tak, jest mnóstwo i, i, i tutaj są olbrzymie możliwości. No jedno z takich zadań to na przykład na Commons przeglądanie zdjęć i umieszczanie ich w odpowiednich kategoriach, bo zdjęcie, które jest umieszczone w, w Commons i nie jest skategoryzowane, to jego nie ma w zasadzie, w zasadzie trudno jest je bardzo znaleźć, szczególnie jeśli tytuł ma jeszcze jakiś DSC, coś tam, czyli to, co z aparatu po prostu wyskakuje. No to w żaden sposób w tych milionach plików nie da się je znaleźć, a może ktoś szuka właśnie tego zdjęcia, żeby gdzieś je wykorzystać w Wikipedii albo i poza Wikipedią. Co do warsztatów, co do spotkań właśnie z nowymi, wydaje mi się, że warto brać z akademickiego systemu przykład, to znaczy jest wykład dla całego roku na przykład, a potem ćwiczenia są w dużo mniejszych grupach. I w tym kierunku myślę, że war, warto też iść. Jeśli jest to możliwe, ja pamiętam warsztat dla e, młodzieży ze szkoły specjalnej w Zagórzu pod Warszawą, e, gdzie najpierw e, faktycznie na wykład, ostatecznie mia miał być tylko dla liceum, ale ostatecznie e, nauczyciele stwierdzili, że wszyscy chcą na tym być, w związku z czym e, cała szkoła, łącznie z gimnazjum przeszła. E, a następnie przez chwilę mieliśmy e, widmo klęski, bo e, na część warsztatową też się zapisali praktycznie wszyscy, natomiast potem akurat troszkę uratowała nas wycieczka, w związku z czym ta część warsztatowa w dwóch od słonach była nieco bardziej kameralna, ale czasami się po prostu zwyczajnie nie da. No, od takiej ciekawostki. Ja myślę, że jeśli zainteresowanie ze strony nauczycieli przyprowadzają przynajmniej uczniów na takie zajęcia to nawet jeśli ci nauczyciele nie są zainteresowani, to jednak jest tutaj duże pole do popisu, żeby, żeby jednak z tego skorzystać i, i zaangażować się ludzi, którzy no, nawet muszą coś zrobić, niekoniecznie chcą, ale zajmą się tym chociażby po to, żeby się nie nudzić może. Bo to jest ciekawsze niż na przykład gra w jakieś kulki czy, czy coś w telefonie. Chociaż, no, nie wiem. Kwestia gustu. Kwestia gustu, tak. To już wszystko w dzisiejszej audycji żegnamy się z wami za tydzień, mam nadzieję się tutaj z wami znowu spotkać. Był ze mną Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. Krzysztof Machocki. Do widzenia. I ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.